Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Śmieczki. Dziś kolejna odsłona naszych ogólnoplanszówkowych rozważań. Będą mówić dla was Ola Szyszło i Paweł Kajak, a będziemy rozmawiali o... Regrywalności. Czyli tak konkretnie? Czyli o czymś, co nie istnieje. Jako słowo. Tak, to zjawisko istnieje generalnie. Tak, zaczynamy właśnie od takiej małej ciekawostki lingwistycznej. Bo okazuje się, że faktycznie słowo regrywalność oficjalnie w języku polskim nie występuje, sprawdziliśmy to w słowniku języka polskiego, tym PWN-owskim, który takiego słowa nie zawiera i też nie definiuje z tego powodu. A to chyba jest taka dosyć podstawowa wykładnia tego, co w języku polskim istnieje, a co nie istnieje. Zerknęliśmy też do takiego nieco bardziej liberalnego, internetowego słownika języka polskiego. Takiego, co się po prostu nazywa słownik języka polskiego. Tak, SJPL, coś takiego. I tam też jest cisza. A w dodatku, żeby tak już zupełnie wyczerpać wszystkie znane nam źródła, to jeszcze zapytaliśmy wyszukiwarki Googleowej, co ma do powiedzenia na ten temat. No i okazało się, że ma... Do powiedzenia na temat regrywalności tak stosunkowo niewiele, bo tam znaleźliśmy niecałe 7600 wyników, a to już pozwala myśleć, że słowo jest raczej wymyślone. No i do tego dochodzi jeszcze fakt, że niemal wszystkie z tych wyników, które zwróciły nam Google, to są strony czy polskie blogi, czy polskie serwisy poświęcone grom planszowym. Tak, regrywalność jest naprawdę tłumaczeniem z angielskiego słowa replayability. Które tak na marginesie też nie występuje, a przynajmniej nie ma go w najważniejszych słownikach języka angielskiego. No tak się przypadkiem złożyło. <grywalność> Więc zasadniczo można chyba powiedzieć, że regrywalność to jest takie pojęcie, które zostało ukute na potrzeby branży gier. W przypadku Polski to można by chyba nawet zaryzykować, że na potrzeby gier planszowych. No to jest taki przykład słowotwórstwa, które wyniknęło z potrzeby nazwania jakiegoś zjawiska. Tak, no bo jakby to co rozumiemy wszyscy przez regrywalność to, to zjawisko faktycznie istnieje. Natomiast nie było na to słowa takiego krótkiego. Kontynuując te nasze językowe tutaj wywody, Szukaliśmy dalej i w końcu w tym wspomnianym wcześniej z internetowym słowniku języka polskiego znaleźliśmy słowo grywalność. Wprawdzie jest ono takie trochę nielegalne, bo opatrzono je adnotacją niedopuszczalne w grach. Co jest dosyć ironiczne. Tak, w tej sytuacji przynajmniej a definicja owej grywalności to jest stopień w jakim gra absorbuje, przyciąga uwagę gracza, ewentualnie miodność, chociaż też podejrzewam, że to słowo może nie istnieć, może być niedopuszczalne w grach. Zatem idąc tym tropem, regrywalność to byłaby po prostu stopień w jakim gra ponownie absorbuje i ponownie przyciąga uwagę gracza. Czyli ponowna miodność tak, tak, dokładnie. A jako, że my staramy się dbać o czystość języka polskiego, to zamiast tego słowa, które tak naprawdę nie istnieje, będziemy posługiwać się właśnie tą definicją. Taką legalną. Tak. Świetnie. To Olaf, w takim razie w czym według ciebie przejawia się ten stopień, w jakim gra ponownie absorbuje i ponownie przyciąga uwagę gracza? Mi się wydaje, że przejawia się głównie w tym, jak bardzo gra potrafi mnie ponownie zaabsorbować i jak ponownie potrafi zwrócić moją uwagę. Wszystko jasne. Super. To jest. Oczywiście będziemy używać słowa regrywalność, bo jakkolwiek nie występuje ona oficjalnie, no to jednak jest to słowo, którego używa się we wszystkich materiałach na temat gier planszowych. W tym planszówkowym półświatku. No dobrze, no to jak to jest z tą regrywalnością? Skąd ona w zasadzie się bierze? I może zacznijmy od tego, co sprawia, że tak naprawdę chcesz po raz drugi, trzeci, kolejny zagrać w tę samą grę i co powoduje, że ona znów taci tyle samo albo podobną ilość dobrej zabawy, a może nawet więcej. Dla mnie takim czynnikiem najbardziej przyciągającym mnie z powrotem do jakiejś gry jest jej temat. I mm -hmm. to, że interesuje mnie to, co tam się dzieje, sprawia, że chcę zagrać jeszcze raz, chcę się tym podzielić jakoś ze znajomymi i pokazać im grę. Która mi się podoba. Ja bym tak sobie podzielił jakby te składowe rzeczy regrywalności na jakby dwie kategorie. Pierwsza to jest mechanika, mm -hmm. czyli wszystko to, co będzie sprawiać, że faktycznie rozgrywki będą się po prostu tak no fizycznie powiedzmy różnić od siebie. No a druga to jest ta część taka metafizyczna, czyli odczucia graczy, trochę to o czym wspomniałaś przy okazji tematu. Nie wiem, najpierw odczucia, najpierw mechanika. Mechanika. No to słucham. Takim pierwszym czynnikiem, który wydaje mi się, że bardzo mocno wpływa na regrywalność gry. E, regrywalność gry. A może dlatego jest nielegalne? Duplikowało. E, tak, to, jest to losowość, która często bywa jakoś tam krytykowana, zdarza się tak przynajmniej. Natomiast mi się wydaje, że właśnie to losowość zapewnia nam to, że ta rozgrywka faktycznie się zmienia w zależności od partii. Tak, i jest chyba takim najłatwiejszym dla projektanta czynnikiem, który dokładając poszerza nam liczbę różnych e, rozgrywek, które będzie można w daną grę stoczyć. E, chociaż no sama taka prosta losowość typu nie wiem, kostki, czy początkowe rozłożenie kart, które może się zmieniać, albo taki zwyczajny losowy dociąg kart na rękę w czasie partii, no nie zawsze wystarczy. tak Ta różnorodność rozgrywek będzie większa. Mhm. Natomiast samo to nie zapewni nam tego, że gra będzie nas na nowo przyciągać. No i tutaj znowu ta metafizyka wchodzi. Tak, tu wchodzi znowu metafizyka. No ale ponieważ jesteśmy jeszcze przy tej mechanice, no to, to, to co tam jeszcze można by upchnąć? W sensie ja podejrzewam, że wiele czynników, które my sobie zaraz będziemy wymieniać, one w jakiś sposób można by podpiąć pod losowość. Hmm. bo chociażby to, co gracze będą robić, no to z punktu widzenia innej osoby siedzącej przy stole. Może wydawać się może losowe. Może wydawać się losowe, a przynajmniej takie niedeterministyczne. No ja nie jestem w stanie przewidzieć dokładnie, co zrobią inni, więc jakby patrzeć na ten układ gracze, plansza, czy moi współgracze i plansza, to z mojej perspektywy, no to jest jakiś tam układ losowy, tak, bo nie wiem, co się wydarzy. Nawet jeżeli te akcje są, nie ma żadnej takiej E, jawnej losowości w postaci elementów gry, kostek i, i, i tego typu czynników. No tak, to nie wiemy to jak zachowa się. To nie wiemy zachowa co, się... co zachowa, jak zachowa się druga strona. No właśnie. A jak ona może się zachować? Ha, różnie, losowo. Nieprzewidywalnie. <laughs> Pozostając przy tych współgraczach, e, z którymi zasiadamy do stołu nad jakąś tam planszówką, no to takim kolejnym czynnikiem, który determinuje e, regrywalność gry... Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale nieważne. Już raz tak powiedziałaś, więc teraz już można bez przerwy. Jest to, jakie wybory podejmują gracze. To może być to jakieś standardowe zachowanie w czasie rozgrywki, tak? No bo zdecyduje się kupić węgiel, a nie zboże. Ale może być to też dyktowane przez to, w jaki sposób gra jest stworzona. I wydaje mi się, że takim fajnym przykładem jest Martwa Zima gdzie występują te karty rozdroży i tutaj one bardzo mocno mieszają w przebiegu rozgrywki i tam może dojść do tego, że tak naprawdę warunki zwycięstwa są zupełnie zmienione w czasie rozgrywki i zależy to tylko i wyłącznie od tego, co wydarzyło się na planszy, od tego, jaki, jaką decyzję podejmie gracz, Właśnie w oparciu na te karty rozdroży, które są dociągane w, przy każdym ruchu każdego gracza, natomiast nie zawsze się odpalają. Tak, nie zawsze się odpalają, ale nawet gdyby próbować grać tak, tak samo drugi raz, nie wiem, zrobić taki eksperyment i spróbować właśnie odtwarzać te ruchy, to właśnie na samym tym poziomie kart rozdroży, gdzie... Grać stoi przed wyborem, zrób to albo to. Ten mały element, Podejrzewam, że gdyby nawet wyciąć większość losowości z Martwej Zimy, a zostawić ten jeden element, to samo to generowałoby naprawdę szerokie spektrum tego tych rozgrywek. Zmian. Bardzo dużą taką różnorodność by wprowadzało, więc no to jest taki w zasadzie pojedynczy element mechaniki, ale... Pozostawienie tego graczom też po pierwsze no, sprawia, że rozgrywki są różne, ale właśnie spowodowanie tego, że gracz czuje, że może zrobić coś innego, może wprowadzić jakiś taki zamęt, no też sprawia, że następnym razem będzie chciał do tej Martwej Zimy wrócić, bo wie, że nawet gdyby dostał te same karty, to i tak może zrobić coś zupełnie innego. No tak, i tak naprawdę zasadniczo to wpływa na to, jak wygląda rozgrywka. I dla mnie najfajniejsze jest chyba to, że faktycznie te karty nie zawsze muszą wejść w życie. I że jest to uzależnione od tego, jak do tej pory przebiegała rozgrywka. Ja mam zawsze tak, że jestem super podekscytowana tym, że się pojawia karta, po czym nagle się okazuje, że się nie odpala, jestem trochę zawiedziona, ale z drugiej strony też wprowadza to jakiś tam dreszczyk emocji. Tak, oprócz tego w Martwej Zimie, jak już jesteśmy przy Martwej Zimie, to trochę ją pomęczmy, są jeszcze scenariusze. To znaczy tak krótko ją pomęczymy, bo w zasadzie tylko to jest przejście do kolejnego aspektu, czyli właśnie to, że gra może być oparta o kilka scenariuszy czy, czy wybieramy sobie do rozgrywki mm. scenariusz i one też między sobą się różnią, co sprawia, że te zmiany czasem nie muszą być duże tam to są dosłownie, nie wiem przeskalowanie kilku elementów w mechanice ale już może powodować, że rozgrywka będzie zupełnie inna, gdzieś tam zmienione kryteria zwycięstwa, no i taką grą u nas na półce która chyba ma w tej chwili najwięcej możliwych scenariuszy i jest zdecydowanie regrywana jest Robinson Crusoe który jakby spojrzeć na, na nawet na ten podstawowy scenariusz i teraz przemyśleć sobie te elementy, o których mówiliśmy wcześniej, już sam w sobie jest szalenie regrywalny. Można by mm. grać w rozbitków naprawdę w kółko. I za każdym razem będzie inaczej. Nawet jakby się utknęło na Bezludnej Wyspie, to można byłoby grać i grać. Tak, zresztą regrywalność to była jedna z rzeczy, która trochę sprzedała mi Robinsona, bo ja pamiętam jak Ignacy Trzewiczek robił taką swoją magię wideo i opowiadał w kolejnych filmikach jak to ta gra jest zbudowana i właśnie był temat regrywalności, gdzie tam po prostu pokazywał ile to jest kolejnych elementów i że to się zmienia to się zmienia, a tu jeszcze dochodzą scenariusze no właśnie, ale będąc przy tych scenariuszach można by dojść do takiego momentu gdzie na przykład wydaje nam się, że ci rozbitkowie już nam się zgrali albo są za krótkim albo za długim scenariuszem no i dochodzą kolejne, które są właśnie albo krótsze, albo dłuższe i nie jest tak, że jak już właśnie znudzą nam się rozbitkowie to ta gra traci dla nas wartość bo już wszystko o niej wiemy powiedzmy czy znaleźliśmy jakąś niemal wygrywającą strategię to bierzemy kolejny scenariusz i mamy i już nie mamy strategii Dokładnie. i zabawa zaczyna się od nowa a jest na tyle inny może nawet nie tyle mechanicznie co tematycznie że no, ta zabawa już jest inna znowu temat znowu temat Wydaje mi się, że też y, takim elementem, który, który jakoś tam wpływa na tą rekrywalność jest y, fakt zróżnicowania frakcji w takich grach, które posiadają swoje frakcje. Y, jak już byliśmy przy Trzewiczku, no to na przykład jedynka, albo Osadnicy. No to tak naprawdę w zależności od tego, jaką frakcją grasz, masz y, inne predyspozycje do wymyślenia sobie strategii. A jak już jesteśmy przy portalu, to możemy przejść nie, z Trzewiczka do Oracza i mamy Tezeusza, Neuroshima Hex. Mamy też Kraj Hawoka, chociaż tutaj na razie ostrożnie, bo... Jeszcze nie ograliśmy wszystkich Jeszcze nie frakcji. ograliśmy wszystkich frakcji i nie wiemy, jak to tam się zachowuje i jak to z tą regrywalnością jest, chociaż już trochę zarzutów recenzenckich się pojawiło. No ale to prawda, że samo to, że są różne frakcje... I to, że na przykład zanim nauczymy się dobrze grać jedną I, jedną i wygrywać jedną, to minie trochę czasu, a potem jak stwierdzimy, że już wszystko wiem o, nie wiem, o... Japończykach. Japończykach w osadnikach, to bierzemy sobie inną frakcję, a portal wydaje w tym czasie nowe frakcje. I tak regrywalność jest tak naprawdę podtrzymywana, chociaż w samych tych grach, które wymieniliśmy, w samych podstawkach, może oprócz krech bo na razie tak jak powiedziałem jeszcze nie wiemy nie wiemy no jest tona regrywalności tona to jest chyba taki Dużo, jednostka ale miary taka jednostka miary regrywalności to często się słyszy w w recenzjach że jest tona w ogóle tak? nie tylko ty... regrywalności klimatu przygody to tona to się mierzy w tonach nie no ale tutaj akurat regrywalność jakby w przypadku frakcji jest, dzięki temu, że są różne te frakcje, ale właśnie jest ograniczona tak naprawdę. No bo masz ileś tych frakcji i w którymś momencie może się skończyć. Tak. Chyba, że tak jak mówisz, że te dodatki nie? mogą mhm. dochodzić. Wydaje mi się, że też jest ważne to, żeby jakby poznawać tą frakcję, czy żeby ten Proces poznawania frakcji, on nie przebiegał zbyt wolno, bo jeżeli będziemy się tego uczyć powoli, będzie to, nie wiem, super skomplikowane, albo gdzieś tak naprawdę odkrywanie tych kombosów, tak jak w przypadku gier karcianych, będzie zajmowało nam dużo czasu, to tak naprawdę możemy utknąć gdzieś na takim poziomie, że nam się wydaje, że w tej grze już nic więcej nie ma, mhm. a tak naprawdę musielibyśmy jeszcze naprawdę dużo pograć, więc jest taki, nie wiem, taki punkt niskiej regrywalności za którym może dopiero się kryje, mm, kryje taka prawdziwa, ogromna regrywalność, więc <gry> ja zawsze staram się ostrożnie podchodzić do opinii recenzentów, chociaż do tego to może wrócimy na sam koniec, do tego jak to jest faktycznie z tą mm, regrywalnością w recenzjach. W recenzjach. I jeszcze jakieś gry, takie gdzie mamy frakcje, coś ci się ciśnie na mózg? Na mózg mi się ciśnie Small World. Który akurat niby gra się frakcjami, ale tak naprawdę te frakcje się składają z różnych elementów i za każdym razem są inne. I się zmieniają w czasie gry. Tak, i losowo się dociąga w zasadzie ta frakcja, a trochę się wybiera, więc tak naprawdę tutaj ta frakcyjność jest super zróżnicowana i zapewnia jeszcze większą regrywalność w tym aspekcie frakcyjnym na pewno. Jest jakieś ominięcie tej skończoności yy, frakcyjności. Tak, no bo te frakcyjne <śmiech> są jakoś tam podefiniowane, nie? Tu bierzesz jedną połowę z tego, jedną połowę z tego, mm -hmm. a tam jeszcze coś się pozmienia i, i tak naprawdę mogą się tworzyć kombinacje, których wcześniej nie spotkaliśmy. Może nawet nie tyle dla samych nas, ile jak spojrzymy na nasze kombinacje i to, co mają przeciwnicy, no to dużo się potrafi pozmieniać. Gdzieś jeszcze były takie frakcje łączone w Battelorze, nie, nie ma tak, nie, że te nie, nie cechy są, się trochę różnią? Też tak mi się wydaje, że jeszcze mamy jakąś taką grę, która robi dokładnie to samo, ale nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć dokładnie, co to jest. Ale może ktoś pamięta? Tak podobnie trochę jest w posiadłości Szaleństwa, bo tam do postaci dobieramy sobie... Cechy? nie tyle cechy, co przedmioty mhm. startowe i może być tak, że chociaż cechy też, faktycznie, cechy też tam zmieniają się parametry, więc no to też jest jakaś tam jakiś sposób zróżnicowania każdej rozgrywki i tego, że za każdym razem będzie inaczej i no nie wiem, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest mówić o regrywalności w kontekście mechaniki i tego, jak różnorodne są te rozgrywki niż jakby dotykając odczuć graczy, no bo to są rzeczy takie już super subiektywne Trudniej je gdzieś tam zmierzyć. Jest jeszcze taki czynnik gdzieś może z pogranicza dotyczący tego, że jeżeli ktoś przegrywa w grę, mhm. to następnym razem najprawdopodobniej będzie próbował gdzieś zmienić swoją strategię, jeżeli żeby będzie wygrać. Grał... Tak, żeby wygrać oczywiście, po to się gra. Mhm. E... A... I żeby jednak tego przeciwnika pokonać. I to wystarczy czasem, że będzie inna sekwencja ruchów. Pytanie tylko, czy ta gra będzie miała wtedy na tyle inny wydźwięk, że faktycznie będzie chciało nam się spróbować jeszcze raz. Ja mam tak, że na przykład jak gram z Marzeną Strongholda, to ciągle przegrywam i ciągle mam e, ochotę zagrać jeszcze raz, żeby wreszcie znaleźć ten sposób i ją tam stłuc. Ale... Ale za każdym razem robię to samo. Nie, za każdym znaczy trochę tak, bo za każdym razem obiecuję sobie, że będę, tu akurat mówię o tej starej edycji Stronghold'a, że poczekam do tej szóstej czy siódmej rundy z odpaleniem ataku, a i tak gdzieś w piątej rundzie już nie wytrzymuję i wtedy zaczyna się rzeź na murach, więc no, to jest. Natomiast nie wiem, no to jest na pewno dużo, to jest na pewno mocno związane z klimatem tej gry, z tematem gry. Bo losowość w Strongholdzie no, pewna występuje gdzieś tam przy dociągu jednostek, natomiast no, nie jest to jakaś taka gigantyczna zmiana z rozgrywki no. na rozgrywkę. No i to jest tak naprawdę takie poszukiwanie jakiejś kolejnej, innej, różnej drogi do zwycięstwa. I wydaje mi się, że jeżeli też gra pozwala nam na coś takiego, a nie determinuje jakby jednej właściwej ścieżki, Sprawia, że ta regrywalność się zwiększa i podnosi ten czynnik jakoś. Tak, właśnie. Ja w sumie mam tutaj taki może trochę kontrowersyjny przykład dla poszukiwania tych różnych dróg do zwycięstwa, bo, tak jak powiedziałem, wystarczy czasem inna sekwencja ruchów i ta gra już wygląda inaczej. I tak na przykład jest w Agricoli. I to dużo bardziej widać to w tej wersji podstawowej. Ja mówię teraz o starej Agricoli, gdzie tam był wariant rodzinny i ten pełny, wbudowany. W nową Agricolę nie grałem, więc nie wiem jak tam jest. Chodzi mi o to, że faktycznie każda rozgrywka będzie trochę się różnić, bo ten gracz pójdzie w inne miejsce, zrobić coś innego, karty, te które będą się pojawiać w czasie gry, karty akcji będą, mogą się pojawić w nieco innej kolejności, natomiast ta blokada, która przynajmniej dla mnie, podkreślam dla mnie, występuje w Agricoli, przejawia się kryteriami zwycięstwa, że tam jesteśmy zablokowani co do tego, kiedy będziemy za co punktować i za jakie rzeczy będziemy punktować w jakim stopniu to bardzo mocno ogranicza tych dróg do zwycięstwa pozornie może wydawać się wiele bo tutaj mogę zrobić coś innego tutaj jakby w innej kolejności natomiast one niestety wciąż zbiegają się w jednym punkcie przez to jak skonstruowane jest to końcowe punktowanie że nie mogę pójść w same krowy bo wtedy stracę punkty zupełnie Tak, za owieczki za dziki i za nie wiem, warzywka i zboże, których nie będę miał. I z drugiej strony... Zrównoważony rozwój, no to to jest... Tak, i właśnie to jest, dla mnie to jest strasznie męczące w agrikoli. Nawet jeżeli dostanę tych um, pomocników, małe usprawnienia, to wciąż ten zrównoważony rozwój, który tak opada z wielką siłą na całą moją strategię, no jest dla mnie zaniża, czy dla mnie zmniejsza tak naprawdę taką całościową regrywalność e, agrikoli. Przy czym podkreślam, no, to jest moje odczucie i myślę, że właśnie tutaj czynnik ludzki e, w tym, jak postrzegamy regrywalność jest olbrzymi. Bo z drugiej strony tak jak mamy Agricole, mamy kawernę, gdzie nie ma żadnej losowości w, jakby w rozłożeniu budynków. Kolejność karty akcji może się troszkę pozmieniać, natomiast właśnie częsty zarzut do kawerny to było to, że zawsze gramy z tą samą pulą budynków. Mhm. Ale to, że ten system punktacji jest dużo bardziej otwarty, pozwala nam właśnie skupić się na konkretnych rzeczach, właśnie nie ma tego zrównoważonego rozwoju, przynajmniej nie jest on wymuszony, Pozwala naprawdę na znalezienie różnych dróg do zwycięstwa i takie granie, że na końcu mamy poczucie, że faktycznie no, grałem inaczej i koniec gry wygląda inaczej, a nie tak jak w Agricoli grałem inaczej i teraz albo skończyło się tak samo, czyli przegrałem, albo skończyło się tak samo, <gry> czyli wygrałem mniej więcej w ten sam sposób co zawsze. Więc... Może nie potrafisz wygrać na krowy po prostu. W Agricoli? No, no. możliwe, możliwe. Natomiast tak jak mówię, no, wiem, że to jest jakby taka może niewielka, ale w jakimś stopniu Święta Wojna Agricola kontra Kawerna. Gdzieś po środku jest też Oraet Labora, która moim zdaniem też ma mimo wszystko, mimo braku tej losowości w doborze kart, większą regrywalność niż Agricola. No ale to, to można tam już sobie pozostawić. To... Zależy jak sobie zdefiniujesz rywalność, no tak. to się jakby rozbija po tą definicję. No więc właśnie, jest... więc to jest bardzo szerokie pojęcie tak naprawdę. <gry> Już właśnie przechodząc do tych rzeczy właśnie mniej związanych z mechaniką, a bardziej chyba z... Tematem? z tematem, no to historia, którą gra opowiada. Nawet jeżeli mechanicznie każda partia przebiega mniej więcej podobnie, to i tak może zdarzyć się tak, że będziemy chcieli w nią grać, bo jakaś historia, czy to jest scenariusz, czy po prostu coś tam się dzieje takiego między graczami w grze, będzie sprawiało, że my będziemy chcieli w tą grę grać. I tutaj mój może nie tyle faworyt, ile gra, którą lubię, wiem, że mm. może ty masz tutaj trochę inne odczucia, Pathfinder. Hmm, lubię. To można powiedzieć, to jest cały czas to samo. Nasza postać się tam rozwija, ale każdy, każda kolejka to jest rzut kostkami i zobaczenie, czy nam się udało, czy nie. No ale tutaj właśnie masz też tą postać, która się rozwija i która cię jakoś tam trzyma, przyciąga i chcesz ją dalej rozwijać i masz przywiązanie do postaci. To prawda. Mi się wydaje, że ta warstwa tematyczna i to, że to temat nas przyciąga z powrotem do danej gry, yy, to... Podobnie jest na przykład z tym, że oglądamy po raz kolejny ten sam serial albo ten sam film, bo go po prostu lubimy i chcemy do niego wracać. Ale czy tak naprawdę ta regrywalność jest czymś, co jakoś specjalnie dyktuje ci jaką grę kupić? Gdzieś jak na początku zaczynałem kupować gry, jak jeszcze może nie byłem świadom, że zaczyna się problem planszówkowy, jak nie wierzyłem, że jeszcze będzie kolekcja, to kiedy tych gier miałem niewiele... Bardzo zależało mi na dużej regrywalności. Właśnie może dlatego, że myślałem, o to jest gra na całe życie i teraz będę w nią grał tylko w nią. E, tylko w nią przez lata. Natomiast im więcej tych gier w kolekcji się pojawiało, tym tak naprawdę mniejsze znaczenie dla mnie miało to, czy w tą grę zagram 50 razy, 100, 200 czy tylko 20. Mhm. Bo wiedziałem, że i tak będę sięgał pewnie po inne w międzyczasie. I tak naprawdę liczy się dla mnie taka regrywalność całej kolekcji, że zawsze, jeżeli chcę zagrać w coś z konkretnego tematu, czy z jakiegoś tam, nie wiem, kręgu mechanicznego, to coś się znajdzie. To coś się znajdzie. Dlatego masz taką. Tak, właśnie dlatego A, masz taką kolekcję. To wszystko <śmiech> można racjonalnie wytłumaczyć. No to spoko Nie, no dla mnie, dla mnie jest to o tyle mniej istotne przy zakupie gry, że wiem, że. Też często będę grała w te grę z różnymi ludźmi. To jest też coś, co jakoś tam zmienia tą rozgrywkę, bo ktoś się bardziej wczuje, ktoś się mniej wczuje i wygląda to zupełnie inaczej. Plus za każdym razem można zmienić grę. No, mam podobnie, mam mniejszą kolekcję, ale... Ale, ale aktywnie w... korzystasz z tej, która jest tutaj, więc... <laughs> też to prawda. tak jakbyś miała dużo nie? Swoją drogą, tak sobie, jak sobie myślę o kolekcji, to... Wydaje mi się, że może, że może stać się tak, że jak kupujemy nową grę, to ona y, jakoś obniża regrywalność y, tej, y, którą już mieliśmy, podobnej mechanicznie czy podobnej tematycznie, bo teraz jakbyśmy wrócili do tej definicji y, z początku audycji, czyli tego, jak gra ponownie nas absorbuje i ponownie nas przyciąga, no to może zdarzyć się tak, że mając grę w konkretnym temacie, a kupując nową, podobną, do tamtej starej już nie będziemy tak chętnie wracać, bo ta nowa robi coś lepiej. Wciąż czasem zagramy w ten stary tytuł gdzieś tam z sentymentu, czy, czy tak o, po prostu. Natomiast może być tak, że ta nowa daje nam więcej możliwości. więcej możliwości. I w tamtej się nic nie zmieniło. Tak naprawdę. No Ona ma tą samą mechanikę, ten sam temat, natomiast już nas tak bardzo nie przyciąga, więc tak suma summarum, ta regrywalność można powiedzieć, że dla nas subiektywnie spadła. No tak, w zasadzie wynikałoby z tego, że regrywalność nie może być jakimś stałym wskaźnikiem przypisanym do danej gry. No tak, jeżeli właśnie sto stosujemy tą definicję wynikającą z grywalności, czyli tego jak gra nas absorbuje i jak nas ponownie absorbuje. Czyli jedyną definicję, która czyli... gdzieś tam funkcjonuje. Tak, to może przyjęliśmy złą definicję o, i cała No ale nie dokocza. znaleźliśmy innej. Może trzeba było zapytać na grach planszowych. Czym jest regrywalność? Tak, zróbmy to. Mm. No dobrze, ale na końcu, jakby całej historii o regrywalności są gry, które są nieregrywalne z definicji, bo wymusza to mechanika. Tak, i tak, przykładami takich gier na pewno są Time Stories, na które czekam, już nie mogę się doczekać na tą ni nieregrywalną grę. Jest Sherlock Holmes Consulting Detective, o którym, o którym mówiliśmy kilka odcinków temu. Pandemic Legacy. Tak? Generalnie wszystkie gry z systemem Legacy no, będą miały z definicji ograniczoną regrywalność. Bo jakby... No i to jest właśnie jakby pytanie tego co może się dziać po tym jak zagramy. W sensie wydaje mi się, że jeżeli mówimy o systemie Legacy to jako taki on jest mimo wszystko jednorazowy. Bo mhm. tą konkretną historię przeżyjemy raz. Jeżeli gra będzie pozwalała potem na dalszą rozgrywkę no to okej. Okay w jakiś tam sposób swoją żywotność można powiedzieć zachowała, tylko że to już nie jest ta sama historia, tak? To już jest kontynuacja, czy coś takiego. To jest inna gra. No, można tak powiedzieć. No, tak jak Pandemic Legacy. Można przejść te 12 miesięcy. Mm. Można też nie odpalać tych 12 miesięcy, tylko sobie pograć tak normalnie. Tak, e, ale no jako system Legacy, mhm. czyli ta historia, która się tam rozwija przez e, jakby w tym okresie, no jest, jest zamknięta. Tak, kończy się, no już no nie zagramy drugi raz z, z takimi samymi emocjami Pandemika Legacy, no bo już wiemy, co się będzie działo. I nawet jeżeli jakieś akcje będą różne, bo będą wynikały z losowości, to wcale ta gra już nie będzie dawała takich emocji, no bo no gdzieś tam coś, coś już umknęło. No i tak samo jest z Sherlockiem Holmesem, o którym mówiliśmy, że y, historia jest super, próbujesz rozwiązać zagadkę, no ale nie wrócisz do tego, bo już znasz odpowiedzi. Chyba, że za 20 lat jak już zapomnisz. Czekasz na to, nie? Czekam na to, dlatego, dlatego ta gra cały czas jest na półce. Zresztą wszystkich scenariuszy nie ukończyłem jeszcze. Mi da. było smutno, jak mi się nie udało rozwiązać zagadki. Mimo tego, że tak. pozwiedzałam, ale nie mogę już do tego wrócić. No tak. No bo przeczytałam prawda. odpowiedzi. I już wiesz jakie, jakie jest to rozwiązanie. Dlatego to też jest inaczej niż z filmami, tak? No bo no tak. w filmie jakby... Chociaż no nie, są filmy z twistem. Także zastanawiasz się przez cały czas, co się stanie. E, a, jak wiesz, a jak już wiesz, to, no... to dr oglądanie drugi raz, no ma w sumie, w sumie w sobie taką wartość, że zaczynasz może zauważać inne rzeczy. Tutaj w Sherlocku Holmesie to chyba też w sumie można by na przykład przeczytać sobie jeszcze raz tę historię i aha, no dobra, tutaj powiedział to. Chociaż no to jest tak specyficznie skonstruowana gra, że e, faktycznie tam jakieś takie niuansiki mogą zacząć wychodzić, ale no nie wiem, czy to jest aż taka zabawa przeczytać jeszcze raz całą historię w pandemiku i... chyba jest tak, że się dwa razy gra nie? i w sensie, jeżeli się nie, nie, nie uda za pierwszym tak. razem, to można powtórzyć tak, i tak, nawet tak, jeżeli się nie miesiąc, uda to się przychodzi tak. do kolejnego miesiąca więc no ta jakby czas rozgrywki w ten system Legacy, no to jest od 12 do 24 rozgrywek bo albo uda nam się super szybko co się raczej nie udaje no albo będziemy po prostu strasznie słabi i, I będziemy przegrywać ale duż, większa regrywalność wtedy jest Tak, tak. także lepiej lepiej jak idzie słabo bo wtedy więcej razy zagramy mm -hmm. no i te, time stories też no, można powiedzieć, że tam jest każdy pojedynczy scenariusz rozgrywamy go w kilku podejściach natomiast jako taki no, on jest zamknięty jeżeli uda nam się go ukończyć w trzech czy czterech to wciąż ciężko jest powiedzieć, że to jest regrywalność na poziomie czterech partii. No bo... No bo gramy tą samą partię, nie No tak, tak, bo to jest w sumie taka pojedyncza partia, tylko rozwleczona na kilka, na kilka podejść. Są, jak widać, gry, które mając regrywalność ograniczoną z definicji, wciąż są świetne. Tak? I w sumie to jest ciekawe, że teraz z takiego właśnie myślenia duża regrywalność, możliwość jakby grania w tą grę wielokrotnie, wielokrotnie i to, że to jest w zasadzie niczym nieograniczone. Nagle zrobiliśmy taki nagły przeskok do jednorazowych gier i tak jak Time Stories, no to jest w zasadzie system, do którego dokupujesz kolejne kolejne scenariusze. Trochę się tego boję finansowo. Ale się to świetnie, no właśnie, bo to się świetnie <śmiech> sprzedaje, więc może coś w tym jest, może ta regrywalność wcale nie jest takim super ważnym punktem. No i tu dochodzimy do tego, o czym wspomnieliśmy, czyli do tego, jak recenzenci przedstawiają regrywalność. Ja mam wrażenie, że jeżeli regrywalność jest nie najlepsza, to, to jest strasznie taki mocny argument przeciwko grze. Natomiast jeżeli ona jest wysoka, to bierzemy to jako standard. I często zastanawiam się, czy ocena recenzencka, szczególnie gier Nowych, świeżych, gdzie recenzenci są trochę pod presją czasu, żeby grę zrecenzować jako pierwsi i tak dalej, żeby wyprzedzić innych i grając wystarczająco dużo rozgrywek, żeby móc faktycznie dobrze tę grę ocenić, czy to nie jest tak, że ona ich zmęczy i mówiąc, że regrywalność jest niska, czy to nie wynika z tego, że w pewnym momencie no już przestałem zauważać to, że jest w niej coś nowego. Już i Już mam dość tej gry. Dokładnie. I, i, i przestałem odkrywać. Coś no tak. Mi się wydaje, że bardzo często to może wynikać z czegoś takiego i to nie mówię tutaj o recenzjach, tylko o jakimś ocenianiu gry właśnie z perspektywy tego, jak bardzo jest regrywalna. Mi się wydaje, że to jest na tyle niezdefiniowane i na tyle e, subiektywne, że to nie jest tak naprawdę czynnik, na który patrzę w recenzjach i w jakichś opiniach innych ludzi. No bo tak naprawdę dla mnie to temat jest trochę bardziej przyciągający niż ta mechanika, która mi tam zmienia to, co się wydarzy. Po prostu jeżeli mi pasuje sama gra, no to będę do niej wracać i może jedna partia będzie taka sama jak inna, no ale jednak będę do niej wracać cały czas. No ja mam na przykład tak z pierwszą grą, którą kupiliśmy, czyli z pandemikiem że jak mieliśmy go właśnie pierwsze dni czy pierwsze tygodnie, no to on był na stole cały czas i po prostu co chwilę w niego graliśmy. I po pewnym czasie to było tak, że... Ona wciąż była regrywalna w takim znaczeniu mechanicznym. Mhm. Natomiast już sama do siebie nie przyciągała, bo wiedzieliśmy w zasadzie, no wie, wiemy o czym jest ta gra, wiemy mniej więcej co trzeba robić. Natomiast no, ciężko jest mi zarzucić pandemikowi niską regrywalność. No Ale bo... może to była kwestia tego, że potem sam zacząłeś ratować świat. Tak, na pewno. <śmiech> Natomiast no właśnie to takie zmęczenie chwilowe w danym okresie też może zaważyć na naszej percepcji tego, czy gry, regrywalność gry jest wysoka czy niska. Zasadniczo polecamy dużą kolekcję gier, żeby zmieniać gry. Zdecydowanie. I, I wtedy jest wysoka regrywalność zachowana. I miarę. takie luźne podejście do, do tego pojęcia, bo no, nie ma definicji takiej regrywalności, tak? My tutaj. Ja bazujemy wciąż nie na za bardzo rozumiem, czym jest regrywalność. Ja mam tak, że <laughs> czasem mi się wydaje, że wiem, ale wtedy sobie uświadamiam, że. To, jest wiele to, niuansów. Tak, i że to, to głównie wynika dla mnie właśnie z losowości w grze. I zresztą jak ktoś wejdzie sobie na board game geeka i gdzieś czytając forum związane z daną grą, bardzo często pojawia się wątek dotyczący tego, jak wysoka jest regrywalność danego tytułu. Replayability. Tak, chociaż poprawne sformułowanie to jest replay value. Oho. I to, to, to zostało przekształcone w replayability, chociaż replayability też w Wikipedii już występuje, angielskiej. Przy czym jest właśnie zapisane jako replay value or replayability, ale to już nasze tam lingwistyczne zwyrolstwo małe. Lingwistyczne świry? Tak, uaktywnia. Natomiast no właśnie, tam najczęstszym argumentem jest to, że tak, że są losowe karty wydarzeń, że są losowe działania w grze, Całość, całość tej regrywalności jest sprowadzona do losowości. A ja będę stał jakby przy tym argumencie, że regrywalność to jest jednak mechanika plus to, co gracze czują. I to wszystko wpływa na to, jak bardzo gra nas znowu przyciągnie do siebie. No tak, zasadniczo ta definicja nie istnieje. Generalnie jest duża dowolność stosowania regrywalności, tak mi się wydaje. Tak, na no, no to wpływa tak wiele czynników i te czynniki mogą mieć też zupełnie inną wagę dla różnych osób. Ciężko jest tak naprawdę gdzieś tak super obiektywnie określić to, jak wysoka jest regrywalność danej gry. No, może się zdarzyć tak, że ktoś po jednej partii powie, to nie dla mnie. No i no, zasadniczo dla tej osoby regrywalność danego tytułu jest żadna, tak? no, bo, no bo nie będzie chciał do niego wrócić. A z drugiej strony gdzieś stworzy się cała grupka adoracji danej gry. i To tak jak na przykład można z ściągnąć z anteny serial, a jest grupka wyznawców, nie? Tak, Firefly. No właśnie, regrywalność. Temat szeroki, temat w sumie niezdefiniowany z naszego punktu widzenia. Słynna definicja i tak naprawdę to, że to słowo nie istnieje w słowniku, Sprawia, że możemy go używać w super dowolny sposób. Zupełnie dowolny, może w ogóle tak róbmy, ja będę mówił, że idę na 8 rano do regrywalności. A co ty tak wcześnie? No bo tak się zapisałem akurat. No to ja chyba muszę sobie regrywalność ściąć w końcu. No dokładnie i właśnie tak to jest z tą regrywalnością.